Rozeszła się fama, że najlepsze zegarki są w sklepie KAMA, Seiko, Casio, Tissot, Swatch, Growana, KAMA, najniższe ceny, jakość i styl, KAMA, zawsze znajdziemy dla Ciebie czas, KAMA, Radom, ulica Moniuszki 3 przez 5.